Witają Was Oksza. I Kortez. Zapraszamy na kolejną porcję wiadomości. Wszyscy czekamy na kolejny sezon Battlestar Galactica. Czekasz? Czekam. No, a wszyscy czekają. E, tymczasem Sci-Fi Channel zaczyna nową serię, która jest y, zasadniczo... Hmm, to jest takie północ-południe w kosmosie. O matko. E, w serial będzie się nazywał Revolution, e, będzie opowiadał e, o, o nowej Ameryce, na nowej planecie, która um, tam też jakby jest, jest konflikt między dwiema frakcjami, e, no ma bardzo przypomnieć, Battle Battlestar Galactica pod takim kątem, że będzie... Taki bardzo polityczny, o, o, o, o wolnościach obywatelskich, o prawach i tak dalej, O takich konfliktach międzyludzkich, troszeczkę tak jak Battlestar Galactica, tak bardziej na, na, na psychologii się opierający. Zaczynają pracę w styczniu, tak? Czyli jeszcze poczekamy pewnie pod koniec przyszłego roku. My nie wiem, czy zdążą na wrzesień, chyba nie. No może zdążą. No. Czyli zdążą. pewnie zobaczymy, nie zdążą, myślisz? Myślę, że nie zdążą. Czyli tak, przynajmniej półtora roku poczekamy na serię, ale zapowiada się fajnie projekt, no. No, a za dwa, trzy lata będzie następny odcinek filmu Serenity. Taki o, są to też a propos sci-fi, no. Tak, sci-fi. Eee, ci, którzy kojarzą e, nasz, e, nasze wcześniejsze odcinki, to wiedzą, że Rozmawialiśmy już o filmie Serenity. Uh -huh. To jest taki Indiana Jones w kosmosie. Uh -huh. Uh -huh. Wszystko to, czego nie było w gwiezdnych Wojenach. Bardzo blisko tak. gwiezdnych wojen, tak. Tak, tych, tych, tych, tych nowszych. E, tym ludziom, którzy brak, którym brakowało Hanna Solo uh -huh. w najnowszych gwiezdnych wojnach, to go odnaleźć w filmie Serenity i w serialu Firefly, który był e, przed to, samym filmem. Tak, który tak. został nieszczęśliwie odwołany? Tak. Jeden sezon powstał w, filmu, w serialu Firefly, powstał jeden film Serenity i w tej chwili są czynione wszystkie przygotowania do tego, żeby uruchomić produkcję drugiej części. Przygotowania są dopiero teraz, dlatego że bardzo kiepsko się podobno sprzedawało, znaczy była kiepska oglądalność serialu, i bardzo mało osób poszło w ogóle do kin na, mm -hmm. na, na, film, na film pełnometrażowy, ale co ciekawe, bardzo duża oglądalność na DVD była, sporo osób kupowało, sporo osób oglądało, po prostu jest, był sukces komercyjny jeżeli chodzi o DVD. Dlatego jest najprawdopodobniej druga część, żeby wyjdzie bezpośrednio na rynek DVD. Aha, o. Szkoda trochę, że nie będzie w kinie, bo to fajnie by było w kinie zobaczyć, no ale no cholera, no trudno. Um, film, um, ostatnio mówiłem a propos Simpsons, właśnie nie mówiłem, tylko pisałem w recenzji um, o tym, że tam się w, w, wkręcił jakiś taki wątek proekologiczny do Aha. Simpsonów. Um, no właśnie um, główny wątek się, Simpsonów się na tym opierał. Um, i Wspomniałem niewygodną prawdę. No Dzisiaj już wiemy, że, że Algor dostał pokojową nagrodę Nobla za, za między innymi, no, myślę, że głównie za niewygodną prawdę. E, dla tych, którzy, którzy nie widzą film dokumentalny o, o katastrofie klimatycznej, która ma się wydarzyć w naj, najbliższej przyszłości. E, teraz jest bardzo ciekawa informacja na temat tego, że w Wielkiej Brytanii um, jeden z dyrektorów szkoły m, sprzeciwił się m, Takiemu nakazowi, który szedł górnie od, od rządu brytyjskiego, żeby dystrybuować, pokazywać dzieciom ten film w, w szkołach brytyjskich. Sprzeciwił się dlatego, że uważał, że niektóre z tych rzeczy, które są przedstawione w filmie są mocno zakłamane. I sędzia się przychylił. Uznał, że wiele z tych faktów naukowych, na których opiera się film jest, jest nieprawdziwych albo jest nagiętych. Teraz chciałbym powiedzieć, bo teraz mi się dopiero przypomniało, tak na żywo czytałem jedną z najnowszych książek, raz zastrzel mnie, nie pamiętam, Grishama albo Craytona, chyba Grishama, Grishama, tak mi się wydaje, ale to była książka, która miała obalać y, wiele właśnie z mitów ludzi, którzy, g, g, którzy promują jakby tą y, y, teorię katastrofy klimatycznej y, i tego, że to ona jest spowodowana czynnikami ludzkimi przez nas samych. E, okazuje się, że tak naprawdę rzeczywiście, to jest kolejny taki news, który potwierdza, że to o czym, oczywiście wiele z tych faktów, które są prezentowane jest autentyczne, to znaczy globalne ocieplenie jest faktem, dziura ozonowa jest faktem. E, natomiast to, jak bardzo człowiek na to wpłynął, jak bardzo te wahania klimatyczne są... są em, naszą ingerencją. Naszą, naszą, naszą ingerencją, no jest jak naj, najwyraźniej spór na ten temat. E, ja jeszcze wrzucę do notatek do audycji tytuł tej książki, bo ona była bardzo ciekawa. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, kto był autorem. Jeden z... Wydaje mi się, że Grisham, ale muszę to jeszcze sprawdzić. Bardzo ciekawy tekst, trzeba sobie przeczytać, bo to jest taka sensacyjna książka, która tak naprawdę jest beznadziejną sensacją, ale bardzo ciekawym takim... Takim angielskim słowem się posłużę, researchem, takim badaniem. Autor spędził strasznie dużo czasu, badając jakby, robiąc przepisy różne do różnych badań. Ale to wszystko jest wkręcane w jakąś akcję sensacyjną, więc taki to jest dosyć... tak jak ten, jak Der Bruckheimer o Prawnika. Tak, Justice. A wiesz, że mam taki kanał u siebie w telewizji, to jest AXN. To dosyć dobre seriale kupuje, Teraz ostatnio kupił Numbers, taki, to się nazywał po polsku nie, nie liczby, tylko jakoś tak, Nie wiem, coś co no. tam, coś tam, nieważne. W każdym razie kupili Numbers, kupują dosyć dużo fajnych seriali um, i kupili um, właśnie Justice. <grym> Ale szybko dosyć zeszło, także <grym> nie wiem, albo się skończyło. Ja, dość sporo śmiechu i bardzo mnie ubawiła informacja, że... Leonardo DiCaprio teraz dostał jakąś nagrodę za film dokumentalny o proekologiczne, o problemach z, z, z ekologią na świecie. Czyli zwykle jest, jest, jest, jest oglądamy taki nurt w, w, w, w Hollywood, że jeżeli jakiś jest sukces jakiegoś jednego, nie, nie tylko w Hollywood, jeżeli jest jakiś sukces jednego produktu, to mm -hmm. w tym momencie nagle za ciosem idą jakieś no, inne no wiadomo, to zawsze. taka fala no, zawsze Taka tak. fala, tak samo jak w, jak w Polsce była taka fala na lektury prawda? że, że to były ogniem i mieczem i nagle wie, no to jedziemy teraz przed wiośnie, tak. syzyfowe prace tak samo tak była i tak dalej. fala przecież na chłopaki nie płaczem, przecież Lubaszenko natłukł się te, potem tyle tych filmów ja no. wiem wiem I i reżyserował, i boże drogi ile było tych filmów, no jak ktoś wiem. tam inny jeszcze robił, boże. No dużo było, i tak samo teraz Leonardo DiCaprio e, robi, znaczy występował w jednym filmie właśnie takim proekologicznym, jakieś nagrody zdobył w ogóle i tak dalej, tak dalej. może trzeba film proekologiczny zrobić, No właśnie, może zróbmy w Polsce, jeszcze tego tu nie ma. nie było. <laughs> no, no. No, no, nie było filmu ekologicznego, ale niedługo w kinach będziemy oglądali Mumie 3. O no, matko, <laughs> ciągle to samo, no dobra. Jakieś powiadam. gnioty. No. gnioty e, reżyser w poprzednich części zrezygnował. Mm -hmm. O to szkoda. O to szkoda, prawda? E, natomiast e, e, ostatnio taki bardzo eksploatowany reżyser komercyjny Rob Cohen. A tak. Godziny Szczytu 1, 2, 3. Tak, tak, tak. Mm -hmm. Rachel Weisz zrezygnowała. No, szkoda. Na jej miejsce weszła pani, którą znamy ze scen e, e, łóżkowo-schodowych mm, z, z tego. Mariabello. Um, tak, mariabella. Ta, Maria oh, no, tak. No, no, no, dobrze, dobrze. Będzie, z, będzie grała postać, którą wcześniej odtwarzała Rachel, Rachel Weisz. Brendan Fraser oczywiście będzie występował. Oh, no, no, no, dobrze, że chociaż. A chce się nie. w Szanghaju, a głównym przeciwnikiem będzie antyczny, smoczy cesarz. No dobra, to tyle niesów na dzisiaj. Przechodzimy do recenzji. Jakiegoś gniota dobrego? Jakiegoś dobrego gniota? Trzymajcie się z nami. No to co dzisiaj, Cortez? Dzisiaj, dzisiaj kolejny film autora y, filmu LOT 93 pola Greengrassa, to jest Zielona Trawa, tak? Zielona Trawa. Tak, Zielonej Trawy. Dzisiaj Zielona Trawa zrealizował film pod tytułem Ultimatum Borna. Aaaa! No jak? No jak? No słuchaj, no, <śmiech> ja przynajmniej podchodziłem do tego filmu dwa razy. Tak? Za pierwszym razem. E, Ach, no tak, rzeczywiście. Bo... Odrzuciłem. Tak, tak, to było, to było tak. Y... Ja mówię, że idę na ultimatum, idę na ultimatum, bo to rzeczywiście pierwsza, pierwsza część rzecz bardzo mi się podobała. E, dwójka, jak już cię mam, no, rzeczywiście dawała się oglądać, ale, ale to nie był jakiś tam przebój niesamowity. No i z rzeczywiście mnie zaintrygował, tak. taki dobry, fajny film sensacyjny, idę, no idę, no dawno czegoś takiego fajnego nie było w kinie. Um, I poinformowałeś i mnie. I poinformowałem Corteza o tym, a Cortez mówi, słuchaj, ja po 10 minutach przestałem oglądać. I to jest o tyle dziwne, że muszę, musicie coś wiedzieć, Cortes nigdy nie przerywa filmów. Największy gniot. On, on powiedział mi o takich gniotach, których już nie mógł po prostu obejrzeć. Nie mógł kompletnie. Nie mógł po prostu, już, już, już po prostu nie mógł znieść. Ale oglądał do końca dalej. Nie, Malcolm X. Trzy godziny. Nie wypadał, usypiał. No nie był gniot, ale był ciężki, nudny. Gandhi. Gandhi. Takie trudne, ciężkie rzeczy. Ale Piotek zawsze obejrzy. Kortez zawsze obejrzy film do końca. Z jakaś słyszałem, że on po 10 minutach filmu sensacyjnego przestał go oglądać no to się pomyślałem, rany boskie, co się stało? Co się stało, Cortez? No to był tak naciągana fabuła, a takimi grubymi nicmi się też. To były po prostu początek filmu, nabudowanie, zawiązanie akcji samej, mm -hmm. to były tak niesamowite zbiegi okoliczności, że to się w pale nie mieściło. <grym> Wiesz, sytuacja taka, że... Borno umówione spotkanie na dworcu z takim facetem, w ogóle wiesz, nic na ten temat na początku nie ma powied tak, powiedziane. Skąd, jak oni się tam spotykają, dlaczego się spotykają, nic nie jest wiadomo. Mhm. I, na, I na tej zasadzie jest skonstruowany cały początek filmu na budowaniu, to znaczy przez pierwsze dwie części jest jakaś zawiązanie jakiejś historii, i, i Mamy wszystko jest ładnie rozwiązane, potem robimy trzecią część, i, i w, w zwiastunie już mamy pytanie borne do, do widzów. A, może jednak ktoś za tym inny stoi? No i po prostu mnie w tym momencie to zabiło i stwierdziłem... A jak to jest? Bo ty czy też książkę. Czy to jest jakoś tak... Um, um... Nie, nie, nie. Ja czytałem książkę po pierwszej części. Mhm. To znaczy, ja czytałem książkę, obejrzałem sobie pierwszą część i wtedy pomyślałem, że nie będę sobie psuł. Ja, to ja mam, moja teoria jest taka, żeby nie czytać książek przed filmem, no okay. bo to bardzo często psuje, bo książki są zdecydowanie lepsze. I ja obejrzałem pierwszą część Borna, nie podobała mi się, mm -hmm. dlatego, że, że byłem po, po obejrzeniu Borna z Chamberlainem, a to dla mnie jest po prostu, wiesz, o wiele lepsza ekranizacja. Przeczytałem książkę, bardzo mi się podobała i później obejrzałem dwie następne części i każda następna była gorsza. Mhm. To znaczy, e, e, twórcy, Amerykanie, e, po, po, po prostu w zupełnie innym kierunku, pomyśleli po sobie, odsunęli w ogóle, wycieli cały wątek Carlosa, bo jakby istota borna w książce polega na tym, że został skonstruowany agent specjalny, który ma, miał walczyć z Carlosem jego własną bronią. Mhm. Natomiast z, z filmu został w ogóle wyciągnięty wątek Carlosa i po, po prostu na zasadzie amnezja prawda, tego mm -hmm. głównego bohatera e, sprawia, że on staje się nieświadomy własnych poczynań, tym samym stając się jakimś zagrożeniem, o którym mało kto wie, jeżeli chodzi o CIA. Ja powiem Ci tak. tak. E, jeżeli chodzi o... Znaczy oczywiście realizacyjnie ten film jest y, bardzo przyzwoity. Są no te słynne walki, w których oczywiście standardowo pojawia się jakiś tam przedmiot codzienny z cyklu, tam okładanie książką, okładanie magazynem, e, walki są naprawdę fajnie zrobione. To trzeba przyznać. E, ten taki szpiegosko-śledczy wątek, no... Kuleje, powiem szczerze. Ja ci powiem tak, jest naprawdę, ja już po 93 stwierdziłem okrzy, że to jest naprawdę straszne, że jest tak wkurwiająca stylistyka paradokumentalna. Mm. I to jest... I to że jest... już się o, o, opatrzyła, tak? Tak, nie, nie podoba mi się. A nie podo a, przepraszam, tak o, abstrakując, podobał ci się lot 93? Nie. nie. podobał mi się, mi się bardzo podobał. Nie podobał mi się, bo był za bardzo paradokumentalny. W ogóle nie był za fa fabularny. No na czym to polegało? tak. No ja właśnie, ale właśnie no ja to mi się nie podoba. No ja wiem, wiem, wiem. Ale tak czy inaczej, lot Zrobił na mnie spore wrażenie. Um, głównie dlatego, że podobało mi się to, jak był skończony, no tak. jaka, jaka była konkluzja, bo to nie chodzi o to, tam metoda może Ci się podobać lub nie. E, natomiast bardzo podobało mi się yeah. sposób, w jaki to, w jaki to był, ten film był zamknięty przede no tak. wszystkim. I te ostatnie sceny naprawdę świetnie zbudowane napięcie, świetnie poprowadzeni aktorzy, no bardzo, bardzo mi się to podobało. Mhm. Tutaj też to wszystko jest fajne, tylko że tekst jest tak strasznie słaby, tak jak mówisz. Tak. Jest I potwornie i... słaby tekst, który gdyby nie było tak dobrego reżysera przy, przy, przy po drugiej stronie no. i doświadczonych aktorów, ten tekst byłby niczym. To byłby tak potworny gniot. A, właśnie, właśnie. Ja chciałbym mm. coś na temat tego, tego, tego tekstu. Tekst jest fatalny. Ja, ja też uważam, że tekst był, był naprawdę... No, nie widziałem tak. gorszych. <głos> Pracowało nad nim czterech scenarzystów. Mm -hmm. I dwóch z nich, ja sobie przejrzałem, dwóch z nich ma na, na, na koncie takie taki hity, tak? takie niesamowite hity, że po prostu ja jestem naprawdę nie rozumiem, jakim cudem tacy faceci, filmując swoim nazwiskiem scenariusz, mogli wypuścić takiego gniota. Mm. Ja sobie zapisałem dwóch z nich. Pierwszy to jest Tom Stoppard, który ma na koncie Enigme, Brazil, Rosenkraszy, Gilderstein, Gilderstein nie żyją, żyją. Mm. Wydział Rosja, Zakochany Szekspir, Imperium Słońca. To no, są niesamowite, niesamowite filmy. Tak, dobre, dobre filmy. D -d dobrze, Drugi to dobrze jest, pisane, Tak, he? Tony Gilroy. To bardzo znany. Dowód życia, krytyczna terapia. Bardzo mm, podobał, no tak, znam. Adwokat, tak. Diablo, Armageddon, Dolores. To są filmy. Oczywiście w większości to ekranizacje książek. To są filmy, które y, niesamowite y, sukcesy mm -hmm. no, już, na Armadę, no, no, no już... Tak, dobra. No, no W każdym razie Brazylii, Rosenkrati, Gildersi, to są takie inteligentne kino. Mm. Inteligentne kino. I tutaj tego nie widać. Nie widać tego. nie widać tego. To wygląda tak, jakby to zrobiło właśnie jakieś takich czterech szambonurków po czterech piwach. No, <śmiech> no dobrze. No w każdym razie... <śmiech> E, z obsady, ja wiem, coś o czymś powinniśmy powiedzieć. Mamy. E, o, już mów, no, wiadomo, zaczyna się pojawić David Stratarin, akurat. E, Julia um... Stylist jest na siłę tam wciś, nie? Ta, No jest. jest tak, na, na siłę, tak, na siłę, tak. w ogóle jakim cudem ona się tam zjawiła. W ogóle skąd na to. Ja w ogóle. Takie, takie, ja, ja go, rozumiem, myśli, no, tak jakby nie robił mieliśmy. No boli się boli, wiem, wiem. E, David Strattarin się pojawił e, i ja, ja nie wiem, czy on się pojawiał od y, czasu. Good night and good luck, tak patrzę czy się pojawiał, no pojawiał się, ale zrobił serial, No okej, okay, pojawiał się rzeczywiście, grywa, ja, ja go nie oglądałem, ale grywa, nie słyszałem, żeby zagrał coś tam bardzo wybitnego już po, po, po tym filmie, i tutaj też pojawił się w takiej roli, no mało ambitnej, powiedziałbym. No, jeżeli to jest y, tak, że agent go tam wsunął, no, no okej, okay, ja rozumiem. Musisz zarabiać pieniądze. Nie jest y, jakimś niesamowicie przebojowym tutaj. Nie jest gwiazdą. No, my Scott'a Glen'a mamy. Tak, Julia tak, Styles, tak, tak. Taki zestaw właściwie no, w Albert rządku. Finney, tak. Albert tak, Finney. Finney y ja, ja wam powiem tak. Jeżeli chcesz zobaczyć dobry film o, o, o dwulicowości CIA jakichś różnych, wiesz, tutaj przerchanka, to infiltracja. Mm. Infiltracja to jest super film. A jeżeli chodzi o film szpiegowski, taki, który tak powinien wyglądać Born, to misja specjalna z Donaldem Satterlandem. Tak, to tak. jest. Ale pod kątem z takim szpiegowskim. Tak, tak, tak, pod szpie kątem szpiegowskim. Tak, tak, tak, tak I tam jest właśnie. Tam jest wszystko to, czego nie, czego nie było u, u Borna, czyli łącznie z tym całym konfliktem z Carlosem itd., tak dalej I w ogóle jak zostało skonstruowane... Tak, ale pamiętajmy, ja trochę będę adwokatem diabła, pamiętajmy też, że, że um, Ultimatum miał być od początku filmem Akcji. I to pod koniec filmu Akcji to rzeczywiście spełnia swoją rolę. No nie ma um, fabuły, nie ma... Znaczy nie, w ogóle, ma nie ma dialogów dobrych, ale Akcja, przyznaj jest tak, w myśl takiej teorii, że ogień minus zapałki równa się dziecko no. więc stwierdzając, że Oksa jest adwokatem diabła, to przypomnijmy, że adwokat diabła pracuje w procesach kanonizacyjnych i ma przed, przedstawiać jakby stronę diabła czyli um, podawać pod wątpliwość, czy dany święty zasługuje na to, żeby no być tak, świętym tak, tak, tak. a więc tym samym, jeżeli ty mówisz że jesteś adwokatem diabła tego filmu, a więc uważasz że to jest film genialny i wybitny <śmiech> No dajcie, przewrotne, przewrotne, ale przyznaję, ciekawe. Eem, powiem tak. Mm, no. No fajnie się oglądało te sceny akcji. O, Matko no. no Fajnie się oglądało. Fajne ręk, były te z ręki chans. kręcone, jakieś para dokumenty, pieprzona no, do, no dobra, dobra, prostu... dobra, dobra, dobra, dobra, dobra Piotek, Bo ty, ty, ty, ty, ty jesteś uczulony na to, ale staraj się być obiektywny. No. Jak recenzujemy film, to musimy się starać być obiektywni. No nie tak, możesz mówić tak. tak. tak, tak. Jak, o, jak b, był moment, kiedy ja oceniałem na szóstkę film obiektywny, to ty stwierdziłeś, że nie, że będziesz subiektywny i następnie nie Zawsze to zaznaczyłem przynajmniej, że jestem subiektywny. No właśnie. Co można jeszcze powiedzieć o filmie? No, Niewiele chyba. Niewiele. Niewiele, no to nie tyle. No, mo, może, mo, można obejrzeć. Znaczy, to... nie, no można. Do, do, to już jest tak naprawdę koniec, dlatego że to, jeżeli macie kino domowe, fajnie, no można sobie obejrzeć, tak? na Blu-ray albo HD. Jeżeli macie telewizor HD, no to polecam taki dobry dźwięk, jakiś taki... Fie... No, pewnie zaraz wyjdzie na, na HD, więc trzeba będzie zobaczyć mm, koniecznie. Jeżeli chcecie się dobrze pobawić, rzeczywiście tam te sceny, akcji, te walki... Surround 5-1, tak? Tak, 5.1 Dolby. Super, naprawdę super. Jeżeli chodzi o... o, o mm, Naprawdę, jedynka i nawet dwójka stały na dużo wyższym poziomie niż, niż te trzecie. No to prawda. Wyraźnie, dużo wyższym poziomie. No i, no i trudno, nic, się, nic nie poradzę. no. Trójka mniej? Trójka mniej, no też, Trója tak. Trójka mniej, tak. No, to, to trzeba jest, się zgodzić z tak. tym. Nawet dwa plus powiedziałbym, no. tak? No nie, nie wiem, no, no, no tak się waham. Trójka tak mniej. mniej, no to jest realizacyjnie rzeczywiście wszystko jest w porządku. Gębiast, to jest dobry reżyser, ale. No, co mogę powiedzieć? No, jak to powiedzi a, tak, jak powiedziała to, to moja żona, Man Dajmon za mało się uśmiecha. <głos> no, bo ona się nie ma tam uśmiechać. W ogóle, e, aha, chciałem jeszcze powiedzieć, że e, mam taki news z, z 19 października ze stop Klatki, e, I tu jest napisane, że znowu jednak ma być kolejna część. I e, ponieważ Mad Dajmon zaklarował, za że on już więcej Borna grać nie będzie, e, no ale nie wiadomo. Nie wiadomo, no dlatego, że powstały już następne że książki. To znaczy pojawił się jakiś pisarz, który kontynuuje, ja tak. Po, po, tak mm -hmm. po lumie i realizuje no, to, to chyba tam już druga czy trzecia część. A ja chciałem powiedzieć, stop klatko, jeżeli tego słuchasz, dlaczego uznaliście Ultimatum Borna za najlepszy film w trzecim kwartale 2007? 2007. To jest po prostu, I jeszcze chwalicie się tym w, w, w, w, w, w informacjach prasowych. Ja chciałbym zobaczyć, nie czytałem recenzję o stop klatce, jeżeli była taka, no to przeczytam oczywiście. Ale, ale dlaczego? Podejmijcie polemikę z nami. Dlaczego to zrobiliście? To jest, to jest gniot, no, gniot. Jest słabiutki. Słabiotki, słabiotki no. film, i, i no właśnie. No, no to tyle. No. To tyle tak. no i tak na zakończenie, żeby było śmiesznie, to stwierdzam, że przy informacji o, na stoplatce o kolejnej części Przygód Borna jest reklama no, nowego filmu pani Doroty Kędzieszowskiej. Pora umierać. umierać. Tak, i się śmieję, że rozmawialiśmy z Piotrem, że... Kolejna część przygód czy... Jasona Borna, jest pytanie na górze newsa, a pod spodem reklama. Pora, pora umierać. umierać. Tak, ja się śmiałem, mówiłem Piotrowi, że, że to, jest, to jest taki film, który trzeba, wiesz, nie wypada dać biletu twojej babci, prawda? Dajesz babci, no babciu, tutaj bilet na pora, pora umierać. umierać. Zapraszamy do kina. No, no dobra. Na 3 mniej, 2 plus, tak? 3 mniej, 2 plus, no jest no. słabiutko, akurat się zgadzamy, no w ostatnim odcinku też się zgodziliśmy. Ta. No to do następnego odcinka, e, trzymajcie się, e, wpisujcie komentarze, piszcie co wam się podoba, co wam się nie podoba. Może chcielibyście, żebyśmy coś zrecenzowali, my nie mam ostatnio pomysłów. Może dobre irańskie kino, jak ja to zawsze mówię. Może. Coś z Uzbekistanu może. Mhm. My lubimy wyzwania, także bardzo chętnie obejrzymy, nawet jeżeli będzie bardzo nudne i nieciekawe. Um, także um, Dajcie nam cynk um, Czekamy na wasze propozycje Do następnego odcinka mówi Łoksza Na razie